Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 14 W on czas usłyszał Herod Tetrarcha wieść o Jezusie I rzekł sługom swoim Ten ci jest Jan Chrzciciel On to z martwych wstał I dlatego się cuda przezędzieją”. Albowiem Herod pojmawszy Jana Związał go był i wsadził do więzienia Dla Herody Jady, żony Filipa, brata swego Bo mu Jan mówił nie godzić się jej mieć. Ale gdy go on chciał zabić, bał się ludu, albowiem go za proroka mieli. Gdy tedy obchodzono Dzień Narodzenia Herodowego, tańcowała córka Herodyjady w pośrodku gości i podobała się Herodowi, skąd pod przysięgą obiecał jej dać czegokolwiek żądała. A ona, przedtem, będąc naprawiona od matki swojej, rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale dla przysięgi i dla współsiedzących kazał jej dać. A posławszy kata, ściął Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie i oddano dzieweczce i odniosła ją matce swojej. A przyszedłszy uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebli je, a szedłszy powiedzieli Jezusowi. To usłyszawszy Jezus ustąpił stamtąd w łodzi na miejsce puste osobno, a usłyszawszy lud szli za Nim z miast pieszo. Wyszedłszy wtedy Jezus ujrzał wielki lud i użalił się ich, a uzdrawiał chore ich. A gdy nadchodził wieczór, przystąpili do Niego uczniowie, Jego mówiąc Puste jest to miejsce, a czas już przeminął. Rozpuść ten lud, aby odszedłszy do miasteczek kupili sobie żywności. A Jezus im rzekł. Nie potrzeba im odchodzić. Dajcie wy im co jeść. Ale mu oni rzekli. Nie mamy tu tylko pięć chlebów i dwie ryby. A on rzekł. Przynieście mi je tu. I rozkazawszy ludowi usiąść na trawie, wziął onych pięć chlebów i dwie ryby, a wejrzawszy w niebo błogosławił, a łamiąc dawał uczniom chleby, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy, a nasyceni byli i zebrali co zbywało u łomków, dwanaście koszów pełnych, a tych, którzy jedli było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziadek. A wnetże przymusił Jezus uczniów swoich, aby wstąpili w łódź i uprzedzili go na drugą stronę, ażby rozpuścił lód. A rozpuściwszy lód, wstąpił na górę z osobna, aby się modlił. A gdy był wieczór, sam tam był. A łódź już w pośrodku morza, będąc, miotana była od wałów, albowiem wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej Szedł do nich Jezus chodząc po morzu, a ujrzawszy go uczniowie po morzu chodzącego, zatrwożyli się, mówiąc, obłuda to jest, i od bojaźni krzyknęli. Lecz wnet rzekł do nich Jezus, mówiąc, ufajcie, jam ci to jest, nie bójcie się. A odpowiadając mu Piotr, rzekł, panie, jeśli żeś ty jest Każ mi przyjść do ciebie po wodzie. A on rzekł, pójdź. A Piotr, wystąpiwszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyszedł do Jezusa. Ale widząc wiatr gwałtowny, zląkł się, a gdy począł tonąć, zakrzyknął, mówiąc, panie, ratuj mnie. A Jezus, zaraz wyciągnąwszy rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, przedrześ wątpił. A gdy oni wstąpili w łódź, uciszył się wiatr, a ci, którzy byli w łodzi przystąpiwszy, pokłonili mu się, mówiąc Prawdziwie jesteś Synem Bożym. I przeprawiwszy się, przyszli do ziemi Genezaret, a poznawszy go mężowie miejsca onego, posłali do wszystkiej onej okolicznej krainy i przyniesiono do niego wszystkie, którzy się źle mieli. I prosili go, aby się tylko ołka szaty jego dotykali, a którzy siękolwiek dotknęli, uzdrowieni są.